Czasami patrzymy na spadające liście w tym okresie i patrząc na nie zastanawiamy się, gdzie poleci. Wydaje się czasami, że już spada, spada, a jednak przychodzi wiatr, podnosi go i prowadzi jeszcze dalej. Wiatr niewidoczny, ale działający. Niewidoczny, ale odczuwalny. Wiatr jest w Biblii symbolem Ducha Świętego. Podobnie Duch Święty, niewidoczny, ale działający. Niewidoczny, ale odczuwalny. I tego odczuwasz i możesz być jak ten liść, który jest podatny, uległy, na Jego działanie liść nie sprzeciwia się. Jest prowadzony to tu, to tam. To ten wiatr decyduje o Nim, czy w prawo, czy w lewo, czy dalej, czy wyżej. Kiedy opadnie, i co z Nim będzie później. Taka jest rzeczywistość działania Ducha Świętego. Dlatego też od początku, Kościół porównywany do okrętu był w ten sposób przedstawiany jako żaglowiec, którego żagle są otwarte na to tchnienie Ducha Świętego, który nim porusza. Przypomina się nam chociażby Krzysztof Kolumb, który płynął w nieznane który dał się prowadzić natchnieniu Bożemu. I tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha. On daje się prowadzić i ten wicher wieje w Twoje serce, także Ty nie wiesz, co będzie jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc, a wiadr wieje. I każdy, kto miał doświadczenie z żeglowaniem, czy na morzu, czy na jeziorze, na jachcie, na żaglówce, nawet najprostszej, wie, że wiatr wieje czasami zmiennie. Wydaje ci się, że już jest ten kierunek i spokojnie sobie trzymasz żagiel, usiądziesz nawet i odpoczywasz. Wydaje się, że to będzie takie przyjemne i spokojne, ale nagle przychodzi kompletna zmiana tego kierunku. Trzeba się poruszyć, trzeba usiąść gdzie indziej, pociągnąć za linki, zmienić ustawienie żagla, aby dalej ten jacht płynął w określonym kierunku. To jest temat dzisiejszy. Uległość Duchowi Świętemu. Uległość Duchowi Świętemu którą przeżywamy i w wymiarze osobistym, ja i Ty, każdy z nas. Duch Święty wieje, kiedy chce, jak mówi Ewangelia Jana, ale także uległość Duchowi Świętemu w wymiarze małżeństwa, rodziny i wspólnoty. My, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego od chrztu, od bierzmowania, którzy mamy tu doświadczenie wylewania Ducha Świętego. Jak mówi Słowo Boże, dzieje apostolskie 2.33, Jezus wylał go na nas i Jezus wciąż wylewa go na nas nieustannie, także Ty przeżywasz kolejne zesłania Ducha Świętego, kolejne nowe wylania Ducha Świętego. Ten Duch Święty Cię prowadzi. I uczy każdego z nas bez wyjątku posłuszeństwa, czyli uległości, przede wszystkim natchnieniom Ducha Świętego. Przejdziemy przez kilka fragmentów dziejów apostolskich, by zobaczyć jego dynamiczne działanie, a także uległość Duchowi Świętemu w życiu osobistym i wspólnotowym. Tak właśnie dzieje apostolskie. 5:32 mówią nam o posłuszeństwie Duchowi Świętemu, czyli Ty możesz Go słuchać, możesz odczuwać Jego działanie, słyszeć Jego głos. Po co? Po to, byśmy byli Jemu posłuszni, posłuszni Jego natchnieniom. Czasem jest to delikatne delikatne poruszenie Twojego serca. Czasem będzie to taki mocny głos, że Cię przeszyje. Tego właśnie uczy nas Słowo, mówiąc o Duchu Świętym, któremu mamy być posłuszni. Posłuszni. To jest nasze zadanie. I gdy patrzymy na bohaterów Ewangelii, Ducha Świętego, czyli dziejów apostolskich, to widzimy, jak na przykład do Filipa 8,29 Duch Święty mówi wprost. Podejdź do tego wozu, przyłącz się do tego człowieka, powiedz mu Ewangelię, bardzo konkretne zadania. Czyli Duch Święty tobie mówi, co robić? I odwrotnie, kiedy nie wiem, co robić, zapytaj Duchu Święty. Co mam robić w moim życiu osobistym, w pracy? Co mam robić w małżeństwie, w rodzinie? Co mam robić? Pytaj Ducha Świętego. On Ci wskaże drogę. On chce Ci pomagać. On będzie Ci mówić, co robić, jakie są Twoje zadania. Bo On jest w Tobie z całą mocą i miłością. Podobnie we wspólnocie to Duch Święty. Mówi przez proroków, przez charyzmat Poznania, przez dary, przez charyzmaty, o czym mówiłem już tutaj z tego miejsca, wspominając pierwszą wspólnotę i te pierwotne kościoły, które rozwijały się w pierwszych wiekach, między innymi wspominając świętego Augustyna i innych świętych. W XIII rozdziale Dziejów Apostolskich. Duch Święty mówi wprost właśnie we wspólnocie. Wyznaczcie już Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich powołałem. Czyli Duch Święty mówi, Duch Święty wskazuje, co wspólnota ma robić, także jako ciało, jako organizm zjednoczony w modlitwie. I Duch Święty wysyła konkretne osoby, Wskazuje tej wspólnocie, kto to ma zrobić i co mają zrobić. Dzieje apostolskie 13.2, 13.4. Duch Święty zatem jest ożywicielem wspólnoty, właścicielem wspólnoty, Kościoła Jest tym, który wyznacza mu zadania, wskazuje także tych, którzy mają wykonywać jego misję. Duch Święty działa w Twoim sercu, także gdy we wspólnocie się gromadzicie, w Waszych małych wspólnotach, większych wspólnotach. Dlatego cieszę się, że jesteście liderzy, animatorzy z różnych wspólnot, bo ten temat dzisiejszy jest dla Was. Uległość przede wszystkim Duchowi Świętemu, który Was ożywia. Także czasami macie wielkie pragnienie, jak Paweł apostoł, dzieje apostolskie 20-22 był przynaglany Duchem Świętym. Palił ogień w Jego sercu. Duch Święty go popychał, skłaniał ku czemuś. I tak też jest w Twoim życiu. Bądź otwarta na takie poruszenia, bądź wrażliwy na takie natchnienia, kiedy Duch Święty będzie Cię skłaniać by zadzwonić gdzieś, by coś zrobić, by powiedzieć. To jest Jego działanie w Twoim dusz, to Twojej duszy. I my mamy umieć odczytywać te natchnienia Ducha Świętego, Jego poruszenia w nas. Po to one są, by Tobie pomagać, by odczytywać Jego łaski, Jego dary. I ten sam Duch Święty, który mówi nam, co zrobić, kiedy zrobić? Kto to ma zrobić? Co wykonać? On także czasami powie nam czego nie robić. Na co nie pozwala. I gdy otwieramy Dzieje Apostolskie 16:6 do 7, to widzimy, jak Duch Święty Pawłowi także zabrania. Nie pozwala czegoś zrobić. To jest, widzisz, to działanie ochronne Ducha Świętego, bo On nie chce, byśmy robili rzeczy niepotrzebne, te, które nie są Jego wolą. Paweł Apostoł to usłyszał i dlatego mamy ten zwrot zapisany. Duch Święty zabronił nam głosić słowo w Azji. Duch Święty w innym miejscu, 16, 7, nie pozwolił na to i na to. Czyli widzisz, jak Duch Święty ożywia, jak kieruje wspólnotą, a także Twoim sercem. Dlatego w tej Eucharystii proś Pana Jezusa, wylej Ducha Świętego na całe moje serce. Naucz mnie odczytywać, rozpoznawać głos Ducha Świętego, kiedy wskazuje, co mam robić, kiedy i jak. Naucz mnie odczytywać działanie Ducha Świętego we wspólnocie, w której żyję, także wtedy, kiedy Duch Święty będzie mnie hamować, nie pozwalać na zrobienie czegoś. I to się dokonuje we wspólnotach charyzmatycznych. Ja mogę się podzielić moim skromnym doświadczeniem 22 lat na drodze, w odnowie charyzmatycznej i przekonuje się, że to, o czym dzisiaj mówimy, jest fundamentem naszego powołania. Uległość we wszystkim Duchowi Świętemu. Bo te wspólnoty, które mają to samo doświadczenie odnowy charyzmatycznej, wylania Ducha Świętego są bardzo różne. Łączy ich to samo doświadczenie, wylanie Ducha Świętego, żywa relacja do Jezusa Zbawiciela i pragnienie służenia Kościołowi. Dlatego też wspólnoty charyzmatyczne są bardzo różne. Różne dary, różne charyzmaty, różne powołania. Każda ze wspólnot jest inna. Cechuje je napełnienie Duchem Świętym. Dobrowolna chęć przynależności cechuje współpraca, ale także to, że każda z nich ma autonomię, autonomiczne życie indywidualną drogę we, w parafiach pod kierunkiem kapłanów. Każda z tych wspólnot ma inną strukturę organizacyjną i nie można żadnej ze wspólnot charyzmatycznych narzucić charyzmatu, organizacji, porządku. Dlaczego? Bo to właśnie Duch Święty działa na Twoje serce, działa na Wasze serca i to Duch Święty wskazuje wspólnotom pod kierunkiem kapłanów powołanie, nazwę, Misję, strukturę, która zawsze będzie tylko po to, by pomagać w uporządkowaniu. I Duch Święty będzie wskazywać w każdej wspólnocie liderów, animatorów, różne funkcje, urzędy, posługi, diakonie, także On obdarzy charyzmatami, które potem rozeznane i potwierdzone przez wspólnotę i kapłanów mogą służyć nawet w stały sposób regularnie całemu ciału, jak o tym czytamy w Dziejach Apostolskich w XIII rozdziale, gdzie widzisz wspólnotę charyzmatyczną w Antiochii. A więc decydujące jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Uległość Jemu. I to w Duchu Świętym Twoja wspólnota odczytuje zadania, powołania. Dlaczego? Bo przede wszystkim trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Jak mówią dzieje apostolskie 5,29. Dlatego też Nadrzędna jest uległość duchowi świętemu, który daje nam swoje światło w modlitwie osobistej, wspólnotowej, biblijnej, różańcu, adoracji i Eucharystii. Wtedy też każda wspólnota nie będzie gasić ducha, ale przyjmować proroctwo, którym mamy się kierować, jak uczy Paweł, pierwszy list do Tesaloniczan, 5, 22. Kapłan staje się wtedy pasterzem, przewodnikiem tej wspólnoty. Nie jest na marginesie, nie jest dodatkiem od czasu do czasu, ale jest pasterzem, bo to jest Chrystus, który naucza, uświęca, i pasterzuje, czyli rządzi, czyli kieruje tą wspólnotą jak pasterz opiekujący się całym stadem, bo jest powołany i ustanowiony, by to stado Boże, tą Bożą Owczarnię doprowadzić do zbawienia. Dlatego też we wspólnocie rezygnujemy z siebie, rezygnujemy ze swojego ego, ze swojego planowania swojego widzimisię. ja bym chciał tak, a ja bym chciała tak i tak bo o wszystkim od początku do końca będzie decydować Duch Święty w ten sposób wspólnota pod kierunkiem kapłana i zjednoczona z parafią będzie iść naprzód będzie rosnąć będzie się rozwijać, będzie coraz bardziej obdarowana, namaszczona, umocniona, napełniona darami ducha świętego. I ta uległość duchowi świętemu rozwija się w nas wprost proporcjonalnie do Twojej rezygnacji z samego siebie i zaangażowania na drodze modlitwy. Niech zatem Twoje serce Otwiera się w tej Eucharystii coraz bardziej na działanie Ducha Świętego. Niech Twoja droga wiary będzie nieustannie coraz bardziej uległa Duchowi Świętemu, bo tylko w ten sposób będziemy mogli rozeznawać, odczytywać Jego wolę, ulegać Jego natchnieniom aby wspólnoty nasze rosły, były Jemu poddane we wszystkim, autonomiczne, niezależne, poddane działaniu jak ten liść, który ulega, który daje się prowadzić, daje się kierować to tu, to tam. Niech tak będzie w Twoim sercu, bo wiatr wieje, kędy chce. Niech wieje w Twoje serce, w Twoją codzienność, w Twoje poruszenia, aby Jezus był w nas widoczny, by Jezus był w nas jeszcze bardziej otaczany chwałą i czcią, bo On żyje i króluje na wieki wieków. Amen.